Moę no mal ganz kurz sagen, was wir vorhin betrachtet haben. Chciałbym nam wszystkim jeszcze raz krótko przypomnieć, co rozważaliśmy przed chwilą. 12 beschäftigt. Roważaliśmy 12 rozdział pierwszy reg listu do Kolinttian. ersten 3 Fersen die Frage beantwortet gefunden aus welcher quelle redet jemand. W pierwszych trzech wierszach nauczyliśmy się i zadaliśmy sobie to pytanie z jakiegoś źródła. Wypowiadamy się. Kommt aus dem Bösen oder kommt es von Gott? Czy to co mówimy pochodzi od złego, czy pochodzi to od Boga? To jest ani ganz wichtige Frage, die wir uns stellen müssen. Jest to bardzo ważne pytanie, które wszyscy musimy sobie zadać. Dann haben wir gesehen in Versen 4 bis 11, dass jeder etwas Gutes zum Wohle des ganzen vom heiligen Geist bekommen hat. Od 4 do 11 wiersza widzieliśmy, że każdy wierzący otrzymał od Boga coś dobrego i to ma używać ku dobro, dobru innych. Piśmiach sagt nicht, dass ich 60 Jahre alt werden muss, um die Gabe auszuüben. Słowo Boże nie uczy nas, że muszę dopiero dojść do 60 roku życia, żeby być w stanie wykonywać jakiś dar. Sie sagt auch nicht, dass ich Abitur haben muss. Też nie mówi, że musimy dopiero zdać maturę, albo zakończyć studia. Nie, słowo Boże uczy nas, każdy wierzący otrzymał cośkolwiek dobrego ku błogosławieństwu innych. Jest to wielki przywilej, ale też związana z tym jest wielka odpowiedzialność, którą mamy. Diese Liste ist unvollständig in Wymienione tutaj dary łaski to nie są wszystkie dary łaski, które istnieją na tym świecie. Musimy o tym pamiętać, to nie jest zupełna lista, bo są też inne. Diese Liste ist nur beispielhaft für die Gnadengaben, die der Heilige Geist Te Wymienione tu dary łaski są przykładowo przedstawione. W zamian za wszystkich, które są i Duch Boży daje Duch Święty daje tą zdolność, tą umiejętność I pokazuje też, można powiedzieć, ramę, granice, w których to ma być używane Paulus das ab zwölf, indem den I teraz Apostoł Paweł tę sprawę z tymi darami, które Bóg nam dał, dalej wyjaśnia za pomocą pewnego obrazu, którego wszyscy znamy, mianowicie ludzkiego ciała. Er hatte die der Przedstawił wierzącym najpierw różnorodność tych wielu dar. Gezeigt, Endes der Geist alles <coughs> I pokazał, że ostatecznie Duch Święty wszystko działa. So Więc jeśli popatrzymy teraz na ten obraz, to my posiadamy, każdy z nas posiada ludzkie ciało. Er besteht aus vielen unterschiedlichen gliedern. Takie ciało składa się z wielu różnych e, członków. Aber viele da sind, ist es nur ein Ale chociaż jest ich wielu, to tworzą jednak jedno tylko ciało. Jakie byłoby to smutne, jeśli jakiś człowiek to byłaby tylko ręka. Całe ciało to ręka. Nein, da sind viele glieder, wie die hand. <coughs> Nie, jest wiele członków, na przykład ręka. Und wie die lunga, zum Beispiel. Ale das są herz. też członki niewidoczne, na przykład serce, płuca. ale alle zusammen bilden einen einen. Ale. Wszystkie te członki wspólnie, razem Tworzą jedność Jedność I teraz on dochodzi do bardzo Ciekawego wniosku Do tego wniosku dołącza pewną Równoległą myśl I mówi, że tak jak to z tym ciałem jest Z tą jednością, tak też jest Chrystus Jest jeden, jeden Die Gläubigen, die alle diese vielen Gnadengaben haben, wierzący, którzy wszyscy razem posiadają różne dary i łaski, bilden einen Leib und dieser Leib wird Christus genannt. Ci tworzą wspólnie jedno ciało i to ciało nazywane jest Chrystus. Wenn es um die Innigkeit geht, mit der wir miteinander verbunden sind, macht Ausdruck, das sehr schön dort. Jeśli rozmyślamy teraz o bliskości, w której zostaliśmy połączeni między sobą, to ten obraz o tym ciele, o tym przedstawiającym Pana Jezusa, to właśnie odzwierciedla. Wenn ich was mit meiner Hand tue, Jeśli ja wykonuję jakąś czynność, wyobraźcie sobie rękę, to jest fast der ganze Körper mit in tätigkeit. To w tym momencie, chociaż tylko rękę ruszam, całe ciało współgra, współdziała w tej, w tej czynności. Głowa daje, jest można powiedzieć, miejsce sterownicze, które daje rozkazy. Ale potrzebne jest serce, potrzebne są płuca, żeby w ogóle te funkcje mogły działać. Wszystkie nerwy, mięśnie są ze sobą powiązane, żeby to. Działało. Tak ściśle, jako wierzący, jesteśmy ze sobą związani. Jest to błogosławieństwo, które w Starym Testamencie było nieznane. Nie istniało w ogóle. Dlaczego Pan Jezus umarł? Przeczytamy teraz Ewangeliana z jedenastego rozdziału dziesiąty drugi wiersz a nie tylko za naród lecz też aby zebrać w jedno rozproszone dzieci Boże Pan Jezus musiał umrzeć Żeby wszyscy wierzący dzisiejszego czasu tworzyli jedność Coś takiego w Starym Testamencie nie istniało W Starym Testamencie jeśli myślimy o ludu Izraelskim nie możemy powiedzieć, że to było jedno ciało i to ciało, które my teraz tworzymy jako wierzący, przez Ducha Świętego jest nazwane Chrystus. My nigdy nie odważylibyśmy się powiedzieć coś takiego, że to ciało my tworzymy Chrystusa. Jeśli myślimy o nas, o naszych upadkach, o naszych grzechach, posiadamy w sobie jeszcze starą naturę, Leib der noch an żyjemy w naszym ciele, które jest słabe, grzeszne, sagt die hier, das ist der A jednak słowo może mówi to, wy, razem tworzycie to ciało, które nazwane jest Chrystus. Die Menge aller Glaubenden, można powiedzieć suma wszystkich wierzących, bilden den einen Leib, tworzą to jedno ciało. Podstawą na utworzenie tego ciała jest Golgota i dzieło, które stało się na Golgocie Połączone zostało to duchowe, bo to jest duchowe ciało w miejscu, które czytamy w dziejach apostolskich w drugim, drugim rozdziale kiedy Bóg zesłał Ducha Świętego i ochrzcił wszystkich wierzących stworzył to ciało a teraz Duch Boży tak daleko sięga, że mówi, że wszyscy prawdziwie wierzący tworzą to ciało i to ciało nazywane jest Chrystus W liście do Efezjan też znajdujemy takie ciało Dass Christus das Haupt, das Haupt in Himmel ist. Ale tam jest inna myśl, która jest z tym związana. Mianowicie widzimy, że głową tego ciała jest Pan Jezus. Auch im haben wir das. Też w do Kolosa, o tym czytamy, że Pan Jezus jest głową tego ciała. Ale tu to ciało składa się z wielu członków i ci członkowie są wierzący. Er begründet, dass w 13. W 13. Wierszu naszego rozdziału to właśnie potwierdza i wyjaśnia: In Że w jednym duchu wszyscy zostaliśmy oszczeni w jedno ciało. 12-13. Die Quelle war der Heilige Geist. Źródłem tego oszczenia to był Duch Święty. Der hat uns also innig miteinander verbunden. Die Grundlage ist ten duch nas tak właśnie połączył Już widzieliśmy, że fundament Na to połączenie to było dzieło Pana Jezusa na krzyżu Golgoty I teraz my tworzymy Jedno ciało Wiemy, że w chrześcijaństwie Niestety tak jest, że są chrześcijanie Którzy idą inną drogą kościelną Zgromadzają się tu Inni tam In zu Może są prawdziwi wierzący Nawet i w kościele katolickim Jest to możliwe alle zu dem einen mhm. Ale jeśli jest to szczera, prawdziwa Nawrócona, na nowo zrodzona dusza Należy do tego duchowego ciała Jednego ciała unterschieden, Juden oder Griechen. Dalej on tu rozróżnia Między Żydami i Grekami Der national Unterschied, der kulturelle Unterschied, der soziale Unterschied ist im Christum aufgehoben. Mianowicie mówi, że ci wszyscy należą do tego jednego ciała, więc znaczy to, że kulturalne, e, krajowe, socjalne różnice nie mają już znaczenia w tym duchowym ciele. In Christus gibt es diese unterschiede nicht mehr. W Panu Jezusie Chrystusie Wierzę w Niego, nie ma tych różnic Nie ma nawet różnicy między mężczyzną a kobietą Aber wir leben in der Ale dalej żyjemy w tym stworzeniu I dlatego według naszego miejsca, które mamy Czy kobieta, czy mężczyzna Mamy się zachowywać Zb. Jako przykład Co so w uczy nas Chociaż nie ma różnic między kobietami a mężczyznami Że jednak kobiety w zgromadzeniach mają milczeć Ein Vater hat als seine Ojciec ma w rodzinie inne zadania jak matka als habe ich mich so zu wie die sagt. Jako pracobiorca mam obowiązek zachowywać się Według i przeciwko mojemu Wobec mojemu pracodawcy Tak jak Bóg to chce Dalej czytamy, że jesteśmy napojeni duchem świętym. To jest teraz osobista strona, którą żeśmy doświadczyli. Jedna rzecz była ta: można powiedzieć wspólna, że zostaliśmy stworzeni jako wspólne ciało. Den Heiligen Geist bekommen. Ale w momencie naszego nawrócenia osobiście zostaliśmy <coughs> napojeni Duchem Świętym. Vers 14. W 14. 14. czytamy Że Jest różnica między ciałem a pojedynczym członkiem. Jetzt sagt auf einmal der Fuß, weil ich, ich hand bin. Wyobraźcie sobie teraz tu, tą opisaną sytuację. Noga mówi do całego ciała Ja nie jestem ręką, więc nie należę do tego ciała. Chciałbym być ręką. Chciałbym posiadać i umieć to, co mój brat potrafi. Wtedy moja wola byłaby przeciwko woli do działania Ducha Świętego, który dał mi to miejsce. Das kommt aus der alten Natur A własna wola jest rzeczą grzeszną, pochodzącą z starej natury naszej. Das muss ich bekennen und verurteilen. W własną wolę mamy wyznawać Bogu i osądzać ją. Bóg Tobie i mnie dał dokładnie to zadanie i to miejsce, które nam przeznaczył. Nikt bardziej nie przydaje się do tego właśnie zadania, które ty wykonujesz, jak właśnie ty. jeśli teraz bym powiedział, ponieważ nie jestem tym lub tamtym, to nie należę do tego ciała. Byłoby to przecież znieważanie woli Bożej. Byłoby to znieważanie miłości Jego, bo w miłości Jego On dał nam to miejsce, które mamy. Und in hat er mir etwas I dał nam to miejsce i nasze, no, nasze miejsce i zadanie w mądrości swojej. Więc nie możemy być niezadowoleni wyborem Ducha Świętego. Aber den ale Paweł właśnie osądza tą myśl. Paweł jednak mówi, że nawet jeśli ten Brat jest niezadowolony to jednak należy do tego ciała. Czy chce czy nie chce? Albo inna sytuacja, tutaj mówi oko nagle, ponieważ. Is that Albo mówi ktoś, że nie jestem okiem. Członek mówi, że nie jestem okiem. Czy z tego powodu nie jest należny do ciała? Tak, należy do ciała. Może tak być, że mamy jakieś kompleksy na tle naszego zadania, naszej osoby, że chcielibyśmy być kimś innym. Das wäre zu verurteilen. Ale niestety musimy to osądzić. To znaczy, że lekceważymy. I zbyt e, Nisko myślimy o tym darze O, tej zada o tym zadaniu, którym Bóg nam dał Bo jeśli wykonujemy wiernie nasze zadanie Ten dar, który Bóg nam dał To, to jesteśmy posłuszni A jeśli jesteśmy posłuszni to wierzymi, nie? Wtedy Bóg czyni nas szczęśliwymi. Ale to jest tylko to, co my doświadczamy Wie wichtig ist, dass wir den Herrn verherrlichen? Dużo ważniejsza strona jest ta, żebyśmy uwielbiali Pana, i że das wohl, das geistige wohl, der gläubigen im organ haben. I żebyśmy mieli na uwadze przez nasze działania, przez nasze miejsce duchowe dobro wszystkich wierzących. Koniec vers 17. Teraz przeczytamy 17. wiersz. Bei der ganze Leib Auge wäre, wo wäre das Gehör? Wyobraźcie sobie, że całe ciało byłoby okiem. To gdzie byłby słuch? Jeśli całe ciało to byłoby uchem, to gdzie byłoby powolnienie? Wtedy przecież są braki, ewidentne braki. To tak nie może być. Ciało przecież jest zupełne, a ja, jeśli tak bym mówił, nie wykonuje swoje zadanie Swoją funkcję w ciele Nie Bóg właśnie chciał tą różnorodność Wyobraźcie też to Że każdy z nas już nieraz miał bóle W zębach A co się dzieje w takim momencie? Jeśli tylko jeden ząbek nas boli Boli nas całe ciało Kapa. Seele i Geist Leib. Duch, dusza i ciało boleją. Vers 18. Nun aber hat Gott die Glieder gesetzt, jedes einzelne mm. an dem Leib, wie es ihm gefallen Teraz 18. Wiersz. Tymczasem Bóg umieścił członki w ciele, każdy z nich tak jak chciał. Words, alles vollständig. Można powiedzieć innymi słowami: jest wszystko zupełnie idealne. Wir vergessen bei unserer Arbeit schon jeśli my wykonujemy jakąś pracę, to nieraz zapominamy jakiś detal. Ale Bóg nic nie zapomina. Każdy członek, każdą, każda część jest zupełna i na swoim miejscu. I tak, jak jemu się podobało. Jeśli nie zadam Tomaszowi to pytanie, jak Ci się to podoba? cośkolwiek. ja Powiem, ładne. A ja może powiem, mi się nie tak całkiem podoba. Bo jesteśmy różni. To jest zupełnie normalne. Jest to, można powiedzieć, odczucie subiektywne. Ale w sobie Bożym mamy doskonałą miarę. I Gott Tak jak Bogu się podobało. Bo Gott nie Bóg nie odczuwa tylko to, co jest pożyteczne. Sondern Gott hat auch einen Sinn für Schönheit. Bóg odczuwa też to, co jest piękne. Jeden z psalmów mówi nam, że niebiosa opowiadają piękność i cuda Boże, a e, firmament głosi chwałę Jego. Wenn Gott sich offenbar, dann ist das immer Herrlichkeit. Jeśli Bóg objawia się, to jest to zawsze chwało. Jeśli in chrześcijanie sami w sobie są słabi, aber gerade die Kraft Gottes ihnen, steht ihnen zur Verfügung, To jednak moc Boża e, stoi im do dyspozycji. I seiner Kraft ändert sich nicht. I Bóg swej mocy nie zmienia się nigdy. I słowo Boże nie zmienia się. Pan się nie zmienia. Nawet w dniach tego upadku, w którym żyjemy. Źródła, które posiadamy, są niewyczerpane i doskonałe. Vers 19 Wenn aber wären, wo wäre der Leib? Teraz 19 wiersz zadaje nam pytanie: Jeśli by. Wszystkie były jednym członkiem, gdzież byłoby ciało. Jeśli byłoby tylko jeden członek, to nie mielibyśmy ciała. To nie mielibyśmy tą różnorodność. Nie mielibyśmy to uzupełnienie wspólne. Ja bo my tym Przed chwilą to pokazaliśmy, że samym obrotem i działaniem ręki, ile procedury w naszym ciele się wykonuje. Ale przez to, że wszyscy, wszystkie członki zajmują swoje miejsce, wykonują swoją funkcję, to istnieje to jedno ciało i tworzy tą piękność. (20) 20: aber Glieder zwar wiersz, a tak członków jest wiele, ale ciało jedno. wers 21. Teraz następna myśl, 21 Wiersz. Das Auge kann nicht zu der Ernst sagen, ich brauche Dich nicht. Nie może więc oko powiedzieć ręce, nie potrzebuję Ciebie. Ja Hochmut Neid was mich zurückhält, die Gnadengabe anzunehmen und W pierwszym przypadku tego, powiedzmy takiego narzekania, widzieliśmy, że ten członek jest. Pyszny i zazdrosny i nie chce wykonywać swoje zadanie. Chciałoby mieć inne. Zwracałajcie auch Równocześnie miało też kompleksy, że było czymś niższym niż inni. Hochmut A tutaj przeradza się to w pychę, która mówi nie potrzebuję ciebie, ja sam sobie poradzę. Hochmut może kann zugleich Minderwertigkeitskomplex sein, kann auch in der Weise sein, dass ich sage Pycha może objawiać się w dwójaki sposób Z jednej strony jako kompleks Z drugiej strony jako Duma, która uważa, że jest wystarczająca Jak straszna jest pycha Ile pycha zepsuła Ile darów łaski Bóg dał Czy wszystkie dary łaski wykonuje się? I to właśnie w taki sposób, jak Bóg to postanowił? My nie musimy się modlić o to, żeby Bóg dał dary łaski. Bo Bóg daje obficie. Bardziej powinniśmy się modlić o to, żeby dary łaski, te osoby, które mają były w dobrym duchowym stanie, żeby wykonywać te dary. Dlatego musimy beter. Oto powinniśmy się modlić. Wenn wir przez den garten gehen, oder durch den wald gehen, że der Schöpfer eine Vielfalt von Samen gibt. Jeśli idziemy przez ogródek, przez las, widzimy, jaką, jakie mnóstwo różnych ee, owoców Bóg daje i różnorodność stworzenia. tworzeniu. Der Boden unter den Pflanzenzen nie kann den Samen gar nicht aufnehmen. Jest tyle, można powiedzieć, nasienia też wynikające z tych owoców, że. Gleba nie ma nawet takiej możliwości, to wszystko przyjąć. Jeśli Bóg dotyczący stworzenia daje tak obficie, to tym bardziej, jeśli chodzi o zgromadzenie i wierzących. Jak to było w Korincie? Koryncie pisał, że Koryntianie nie mieli żadnego braku, jeśli chodzi o dary łaski. Die die waren in zustand. A jednak byli w złym stanie duchowym. Die waren alle Ale sam dary były obecne. In Ale w jakim stanie znajdowały się te osoby? Wir gar nicht auf die blicken, i dlatego nie patrzmy teraz na Koryntów stellen, i wywyższając się nad nimi sagen, unser Bild, ale patrzmy się na nas i zauważmy, że to odzwierciedla nas naszą sytuację dzisiejszą sind da? ile jest pysznych myśli wśród nas und es wird laut, egoistycznych i staje się to głośne und es i nagle Rozłamy, spory. I, i, I piękność, moc działania tego nowego życia nie urzeczywistnia się. i blokujemy Tych, których powinniśmy wspierać, na przykład w służbie, w życiu, takich blokujemy. Einer arbeitet ja dem anderen zu im, im menschlichen Bo w ludzkim ciele tak jest, że jeden członek współpracuje z drugim członkiem. Die sind ja vielfältig vernetzt. Wie wichtig ist auch für das Jak ważne jest to też w życiu duchowym. Widomie das Haupt zu den Füßen, ich dich nicht. Albo głowa, nogą, nie potrzebuję Was. może to tak powiedzieć. I, in vers 21 jest też klar zu erkennen, że to Haupt nie Christus jest das ferdystałpt im Himmel sondern, że es ein Gläubiger ist. To jest ja gedacht. Als glied, als ein als glied. Tu, jeśli tu jest mowa o tej głowie, to tutaj nie chodzi o pana Jezusa jako głowa tego cia ciała, tylko tutaj chodzi też o głowę jako członek, która jest też. Jakaś osoba wierząca. W 22 wierszu mowa teraz jest o takich członkach, które wydają się, że są słabsze. Są takie członki, które są szczególnie mocne. So ein Knochen ist stark, nie? Jeśli pomyślicie o kości, to jest członek, która, który jest. A das drücken und Ale jeśli chodzi o tkankę na tkankę na przykład, to jest, jest tak. to bardzo wiotkie, można to rozerwać. Ale mężczyźny kapła byli ja nie bestehen, bym nie knochen goły, Ale jeśli bylibyśmy sam szkielet kości, to, byś, to my nie, byli, nie bylibyśmy zupełnie. Ale też i kość nie rozwinęła się, nie rozwinie się, jeśli nie jest obłożona właśnie tą tkanką. Widzimy to ciągle na nowo, kiedy widzimy, jak małe dzieciątko wzrasta w łonie matki. Jako wierzący, nawet uwielbiamy Boga, stwórcę, widząc to. Można powiedzieć, że z niczego tworzy się gotowe ciało. Takie ciało, które wzrasta. Ciało, które ma nawet zdolność przetrwać 90 lat. Ciało, które jest w stanie samodzielnie przejmować odpowiedzialność, podejmować decyzje. Welch Jaki cud jest ludzkie ciało. Welch Jaki cud jest też to duchowe ciało. Nein, auch die schwächeren wollen wir in keiner Weise geringachten. Wir ins bodjannem względem nie lekceważmy słabsze członki, które tworzą wspólnie to jedno ciało. Was von mir aus, als schwächer eingesehen wird. Ist ja noch längst nicht klar, ob das wirklich schwächer ist. A to co ja oceniam za słabę. Jeszcze da jeszcze daleko nie jest naprawdę w rzeczywistości słaby. Dann gibt es auch nach Vers 23 unierbare des Leibes. Dalej w 23. wierszu widzimy, że są nawet członki, powiedzmy, wstydliwe. Es geht hier immer noch um den menschlichen Körper. Dalej tu mówimy o ludzkim ciele. Da sind Organe, die siehst du gar nicht. W takim ciele są na przykład organy, które w ogóle nie widzimy. Ale Bóg y czyniąc tak, stworzył pewne uzupełnienie się. Szczególnie te członki, tutaj jest napisane, otaczamy szczególną y przyzwoitość albo czcią, ponieważ chronimy je w szczególny sposób. Vers 24. Kiedy er że Bóg tak ukształtował ciało iż dał pośledniejszemu większą zacność Gott sorgt dafür, dass jeder Bóg więc o to dba, że każdy członek jest na swoim miejscu. Gott jest dafür, dafür besorgt, darum besorgt, dass da Etwa ist. I Bóg też o to dba, że jest pewne wyważenie w tym ciele uchodźcy. jest, A celem tego jest, co Bóg ustanowił, żeby nie było rozłamów Bóg chce, żebyśmy jako członki stali wspólnie razem i działali. I Odzwierciedlali też piękność tego, co y, nam zostało przeznaczone. I jest to, wenn im Leib ist nicht. Jakie to smutne, kiedy nastaje na przykład rozłam. Albo podział. Być. Bóg das... tego nie chce. Wir sorge haben. Ale wręcz przeciwnie, Bóg nas uczy, że mamy mieć wzajemnie o siebie to same staranie. Bedeutet, wir verstehen uns nicht. Jeśli jest podział, rozłam, to oznacza, że nie, rozum, nie porozumujemy się My Jesteśmy sobie nastawieni naprzeciw ale, ale słowo uczy nas, że mamy być dla siebie Że mamy iść sobie naprzeciw właśnie I uzupełniać się Jest to też zmartwienie, które jest słuszne martwienie o pozostanie w jedności Paulus um alle versammlungen. Czytamy w liście do Koryntian, że Paweł miał, z, doznał zmartwienia o wszystkie zgromadzenia. wir uns viele się o nas samych. To, jest nie to, nie jest to nie jest dobre. Powinniśmy martwić się o innych. Dass der Leib in seiner Schönheit dargestellt wird że ten to ciało przedstawione i odzwierciedlone jest w jego piękności 26 wiersz jeśli jeden członek cierpi cierpią z nim wszystkie członki jeśli jeden członek nie wykonuje swoją funkcję swoje zadanie Wtedy całe ciało można powiedzieć cierpi potem. Własne odpowiedzialność, jakie ona ma na sobie. Jeśli to sobie uświadomimy, jaką odpowiedzialność każdy z nas ma, w takim razie. Weil ich sage, ich Lust heute. Jeśli ktoś z nas powie, nie chcę być dzisiaj. leidet der ganze Körper. To cierpi całe ciało, duhre. Oder im Unglauben sage, ich kann ich. Albo w niewierze mówię Nie potrafię, nie chcę mi się, nie mogę To, to, co nam przeszkadza Albo nas osłabia Powinniśmy sprzątnąć z naszego życia I pamiętać o tym, że Bóg dał nam funkcję Dał nam zadanie w tym Ciele, które mamy wykonywać To jest ważne Kiedy jest to rzeczą bardzo ważną, gdy się zgromadzamy. Das ist, geht aber auch über das zusammenkommen hinaus. Ale ten fakt sięga też poza nasze zgromadzenia. Der Leib leidet sonst. Inaczej, jeśli tak nie czynimy, całe ciało cierpi. Ale jeśli jeden członek uwielbiony jest, to wszystkie członki się cieszą. Da ist ein Bruder, der hat die Gabe des Evangelisten. Jest na przykład brat, który ma dar ewangelisty. I my, jako wierzący, idziemy teraz na ewangelizację. Powiedzmy, słyszymy tego brata i widzimy, że on naprawdę z pewnym darem głosi tą Ewangelię. Tak naprawdę, jako wierzący, nie musielibyśmy już słuchać tą Ewangelię, bo już nawróciliśmy się. Ale przez to, że jesteśmy obecni. W czasie tej ewangelizacji pokazujemy temu bratu, że razem z nim stoimy o jego boku i walczymy. Jeśli więc ten członek doznaje szczególnej czci, bo jest wykonywany, urzeczywistniony, to my wszyscy radujemy się z nim. Wie oft jest to, Nie jesteśmy wtedy zazdrośni? Jak często to doświadczamy? To my powiedzieliśmy, że nie wäreneśmy w stanie tego nie wiedzieć. I ile razy doświadczyliśmy taką sytuację, że pewien brat głosił Ewangelię w szczególny sposób i powiedzieliśmy, że my nie potrafilibyśmy tak. Oder vielleicht auch Brüder, die gleiche gnadą gabę bekommen haben. Albo bracia, którzy otrzymali jakieś inne dary. Ja, der Heilige Geist wählt einen aus, der etwas sagt. Bóg, Duch Święty, używa, wybiera jedną osobę, mówiąc to. A my, którzy może mamy ten sam dar łaski jak inny brat, wir zauważymy, że to, co on powiedział, mi w ogóle na do głowy nie przyszło. Cieszymy się po prostu, że inny brat przez ducha otrzymał ten dar i tę możliwość w danej chwili. Wir erkennen. Das kommt Herrn. Zauważamy, że to pochodzi od Pana, 1 Korinther 14. rozdział Są takie sytuacje, że ktoś ma zadanie tylko wypowiedzieć pięć słów. Oczywiście, że to nie jest normalny stan dla brata, który ma dar, powiedzmy, wykładania słowa, Bożego, żeby wypowiadać tylko 5 słowa. Ale jeżeli wir als Versammlung zusammenkommen, dann ist auch dafür Raum, Der Geist nur fünf Worte Ale jeśli zgromadzamy się jako zgromadzenie, to jest też i to możliwe, że ktoś ma za zadanie wypowiedzieć tylko pięć słowa. Wtedy dar danej osoby staje się widoczny, jest wykonany i wszyscy się radują. Statt Neid, statt Hochmut, statt Selbstüberhebung. Dann Freude. Zamiast zazdrości, zamiast pychy, zamiast wywyższenia siebie samego, cieszymy się bardziej z drugą osobą. Teraz w Vers 27 I teraz Paweł mówi w 27 wierszu Wy jesteście jak to jest napisane? Ciałem Chrystusowym. Sorry. Er sagt nicht, ihr seid der Leib des Ale teraz zauważmy Tu nie jest napisane, że wy jesteście Ciałem Chrystusa Tym jedynym istniejącym duchowym ciałem Dann ja nur einen Leib. Bo wtedy by to oznaczało Bo wtedy by to oznaczało Bo wtedy by to oznaczało Że wierzący w kupczyce to jest To duchowe ciało Albo w Koryncie jest jedno ciało W Kupczycach i w Filipii. Die Christen eine Einheit. Nie, Wierzący tworzą jedność, wszyscy wierzący na całym świecie, i ab Ort ist der Einheit. I Dlatego tu jest napisane, że jesteście ciałem, to znaczy jesteście reprezentującym to całe ciało, jesteście miejscowym odzwierciedleniem całego ciała. O Paulus tak, że, obwohl er manches in Korinth kritisieren musste. Paweł mówi to, chociaż musiał wiele rzeczy krytykować w tym miejscu. Unsere Stellung, gemeinsam ist, wir sind bei Christi. Bo nasze miejsce, nasze stanowisko jednak jest takie, że jesteśmy ciałem Chrystusowym. Aber zwischen der kollektiven Segnung, dass wir alle ein-eine sind, gibt's die persönliche Segnung und In Ale obok tego wspólnego błogosławieństwa, które mamy, jest też osobiste błogosławieństwo, które Bóg nam dał jako członkowie. 28 eine Teraz w 28 wierszu mamy znowu e, pewne wyliczone rzeczy. Da heißt es, dass Gott einige in der Versammlung hat. Widzimy, że Bóg ustanowił w kościele lub w zgromadzeniu niektórych. Przedstawiona jest suwerenność Boża. Und er nennt zuerst Apostel. I w pierwszej kolejności tych wymienionych tutaj zadań i osób wymienione są apostołowie. Sie hatten einen Vorrang. Te osoby miały, można powiedzieć, pewne pierwszeństwo wtedy. Przeczytamy list do Efezjan, drugi rozdział.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 Matthäios 16 was to jak Jezus. w Ewangelii Mateusza co Pan Jezus powiedział? A wdzie Bi ich many Fezarną powiedział do Piotra, że na tej skale zbuduje zgromadzenia patrząc na siebie. Onraz jest Efe, a kim jest tą ta skała? To Ta skała jest Pan Jezus, nie Piotr, Pan Jezus. on jest a tu co czytamy? Die sind die Apostel und Propheten. Czytamy, że fundamentem tego wszystkiego są apostołowie i prorocy. Ein Czy to jest teraz Nein. pewne zaprzeczenie? Nie. Das fundament ist der Jesus. Fundamentem jest Pan Jezus. Ale apostołowie mieli za zadanie, żeby położyć ten fundament. To znaczy naukowo prawdy o Panu Jezusie rozpowszechniać. Nie czynili to z siebie samych, sondern heilige Gottes Geist. Ale Słowo Boże uczy nas, że święci, słudzy lub mężowie Boży, prowadzeni przez Ducha Świętego to czynili i wypowiadali, słowo za słowem. Byli natchnieni i te słowa właśnie wypowiadali in Efezja 2 noch gesagt, Apostel und Propheten". Tu w Efezjan 2 czytamy, że to są apostołowie i Prorocy. Propheten, bedeutet, die Propheten des Neuen nicht die Alten Jeśli tu jest mowa o Proroków, to tu nie mamy na myśli Proroków z Starego Testamentu, tylko Nowego Testamentu. welche? Znamy takich Proroków. Zum Beispiel Markus und Lukas, Marek i Łukasz byli takimi Prorokami. To, prawdziwi mężowie Boży, prawdziwi prorocy nie należeli do dwunastu apostołów, ale wurden vom Heiligen Geist autorisiert, biblische Bücher zu schreiben. Ale Bóg używał ich, Duch Święty używał ich, napisując, pisząc przez nich księgi biblijne, które mamy. Die ersten Christen verharrten in der Lehre der Apostel. Czytamy w Dziejach Apostolskich, że pierwszy, pierwsi chrześcijanie wytrwali w nauce apostolskiej. Apostolskie 2, Vers 42. A Apostolskie 2, 42. Das heißt, die ersten Christen haben das, was Gott den Aposteln klar gemacht hat, als Binden für sich angesehen. Więc chrześcijanie pierwszego czasu. To, co apostołowie głosili, uznawali jako obowiązujące dla nich. Więc tu w naszym rozdziale, wracając znowu, widzimy tych apostołów, proroków, a po trzecie nauczycieli. Już widzieliśmy, że to są mężowie, którzy wyjaśniają na myśli Słowa Bożego. Dalej widzimy następnie moc czynienia cudów. Wir auch schon. To już też rozważaliśmy. Gnade, gabe heilungen. Potem dary uzdrawienia. Hilfe, I teraz niesienia pomocy. Hilfe, Was ist das denn? A to, co jest? Wichtig? Czy to ważne? Ja zawsze, bardzo ważne. Wir gleich, wir unterschätzen manche Gnadengaben. Widzimy przez te Słowa, że my nie raz e, nisko traktujemy pewne Dary, pewne Zadania. Wir kommen ja schon mal durch mehrere Versammlungen. W naszych Podróżach nie raz odwiedzamy różne Zgromadzenia. Und dann lernt man auch manchmal Brüder kennen, die ein offenes Auge und ein mitfühlendes Herz Für I nieraz poznajemy braci, którzy mają za zadanie tylko, żeby widzieć, mieć otwarte oczy i serce i uszy dla potrzeb wierzących ja Są bracia, którzy mają taki dar, inni w ogóle nie U nas w Ham uh, ein Bruder, der ein Dienst U nas w Ham, z miejscowości, z której pochodzimy, był brat, który wykonywał pewną służbę normalnie byłaby to godzina w tygodniu kiedy zgromadzaliśmy się, żeby wspólnie rozważać Słowo Boże i ten brat odwiedził nas i ten brat postanowił, że w tej godzinie nie będziemy rozważali Słowo że tylko chciał głosić Słowo i głosił nam to Słowo, które Pan położył na serce bardzo się cieszyliśmy ale mi jest to nie eingefallen mal na co kuchna, a ten bruder on Ale mi nawet nie przyszło do głowy, żeby yy, zerknąć i zobaczyć, czy on ma jakiś co najmniej szklankę wody, żebyś.. Ań Bruder szczątkow. Ale inny brat z zgromadzenia widział to, że on. Przydałoby mu się na kazanie słowo, że go może szklankę wody i. Zdał? To zrobił nas klasę on i Załatwił tę szklankę z wodą i było dobrze. To jest dar niesienia pomocy. Nie chcemy ją lekceważyć. Beim Motor W przypadku silnika też jest tak. To ten Olej, który jest taki, można powiedzieć, znikły, też nie jest taki, wydaje nam się, ważny. Oder Czy tak? Ten kein da jeśli nie ma w ogóle oleju, cała maszyna chucuje. Olej nie jest najważniejszą rzeczą, albo najwartościowszą rzeczą, powiedzmy. Ale, ganz, ganz wichtig, ale strasznie ważną rzeczą. Każda pojedyncza część w tym silniku jest ważna, żeby to współgrało i działało. Może ktoś ma zadanie, żeby ukształtować salę zgromadzeniową i po prostu sprzątać ją. Regulowanie. Dalej mamy zadanie lub y, dar panowania. Nie, nie jest. Aż to jest do ubrań, czyli? Można powiedzieć to kierowanie lub pan, no kierowanie jak jest tu powiedziane. To jest niepotrzebne. Czy my potrzebujemy kierownictwo? Jest to według Słowa Bożego dar, że ktoś posiada taką... To są, brzydki, są bracia, którzy są szczególnie, powiedzmy, dalekowzroczni, którzy posiadają pewne doświadczenie, Którzy przedwcześnie rozpoznają, kiedy powinniśmy iść tak, decydować tak lub inaczej. Więc każdy dar, jeśli jest wykonywany, jest błogosławieństwem dla innych. Słowo Boże daje nam pewne zasady dla wierzących i te zasady, które Bóg nam daje, nie daje nam po to, żeby nas gorszyć, irytować, żeby ograniczyć naszą wolność, naszą swobodę. Nie, one są nam dane dla bezpieczeństwa. Jeśli zatrzymamy te ramy, to będzie dla nas to radością. Um w liście do Hebrajczyków czytamy bądźcie posłuszni prowadzącym waszym i podporządkujcie się sind wir den jako bądź. dzieci jesteśmy zobowiązani być posłuszni rodzicom a, wenn wir erwachsen sind, a gdy stajemy się dorosłymi to dla naszego można powiedzieć <Klacht> wsparcia są dary, takie kierownictwa lub panowania też i za te dary chcemy być wdzięczni dalej mamy różne języki Darüber haben wir schon gesprochen. już o tym mówiliśmy też jest to też ciekawe i godne zauważenia że te języki tu wymienione są na ostatnim miejscu Paweł w XIV rozdziale pogłębia tą myśl i wyjaśnia, że to mówienie tymi językami to wcale nie jest taka ważna rzecz. Ale dużo ważniejsze jest budowanie wierzących. I budowanie czyni się przez słowa prorocze. Wers 29 Są 29 Wiersz Paweł zadaje to pytanie: Czy wszyscy są apostołami? Nie, są różnice. Entweder jest einer jest Albo ktoś nim jest, albo nie. Czy wszyscy są prorokami? Nie. Nie, też nie. Czy wszyscy nauczycielami? Nie. też nie. Czy wszyscy mają moc czynienia cudów? Nie. Czy wszyscy mają dary uzdrawiania? Nie. Czy wszyscy mówią językami? Też nie. Też Czy wszyscy je wykładają? Nie. Co to wszystko ma znaczyć tutaj, te pytania? Że nie wychylam się poza granicę. Bo nieraz mamy to... Są tacy, którzy mają to wyobrażenie, że są odpowiedzialni za wszystkie zadania, za wszystkie dary. 12, einem Bruder mehrere Gnaden Może tak być, że pan jednemu bratu daje kilka darów. Ale jest... Ale zasadniczą nauką tych miejsc jest taka, że Bóg nas uczy: ty dostałeś taką część zadań, ty taką. Pamiętaj o tym. Ja Może myślimy o jakimś innym bratu. Musisz akurat teraz gadać? Musi ja weitergehen. Przecież musimy teraz kontynuować nasze rozważania. Nie, mówi Paweł. Musimy poczekać na brata, który chciał teraz coś powiedzieć. Pamiętaj o tym, z jakiego źródła pochodzi to słowo, wypowiedziane. Czy pochodzi to z starej natury? Czy od pana? Jetzt kommen zum Vers 31. 31. Eifert, Starajcie się wtedy usilnie o większe dary łaski. Jeśli posiadamy jakikolwiek dar łaski, możemy o to dbać i starać się, żeby wykonywać ten dar. Przeczytamy 1. Timoteusza 3. 13. 13 wiersz 13. Bo ci, którzy dobrze służbę pełnili, zyskują sobie wysokie stanowisko i prawo występowania w sprawie wiary, która jest w Chrystusie, Jezusie. Paulus will uns Mut machen. Paweł, zachęca nas. Jeśli proste zadanie, które jako młody mężczyzna otrzymałeś, zrozumiałeś. To wykonuj to zadanie. Nie jeden zadaje to pytanie, jaki ja mam w końcu dar. Ktoś kiedyś powiedział, że tym pytaniem, zadawaniem takiego, takiego pytania, możesz całe życie zadawać. Je. i Nigdy nie dojdziesz do tego, żeby wykonywać ten dar, który w końcu masz. Aufgaben, vor die füße, die damit an. Możemy prosto powiedzieć tak. Te zadania, które pan ci kładzie pod stopy, pod nogi, Und der, tam zaczynaj je wykonywać. Der führt Schritt für Schritt hmm. weiter. Jeśli wykonujesz to, co Cię w twoim najbliższym otoczeniu spotyka, wtedy pan Cię krok po kroku pokrować dalej i dalej. Der überfordert keinen Bure. Pan nikogo nie nad, nie obciąża zbyt wiele. Pewnie nic, ta Haben. Jeśli nigdy nie ćwiczyliśmy e, Ja nie wiem jak się ten zawód sportowy nazwa się o, o takim Kiju skacze przez Skok e, Proszę? Skok otyczce. Jeśli nigdy nie ćwiczyliśmy skok otyczce, To nigdy nie będziemy mistrzami świata w takim skoku To nie będziemy mistrzami świata w takim skoku To się zaczyna pomału To zaczyna pomału To i to widzieliśmy tutaj w pierwszym Tymoteusza 3. Ci, którzy dobrze służyli. Jeśli w tych niewielkich zadaniach byliśmy wierni, to wtedy otrzymujemy dobrą pozycję takiej swobody. To znaczy otrzymujemy coraz więcej odwagi żeby dalej kontynuować. I Pan nas prowadzi dalej. Pan z wami wszystkimi tutaj ma wielkie cele. Pan z każdym z was ma wielkie dzieło. Tiefe Dzieło, w którym będziecie bardzo szczęśliwi. Dafür wier, dass euch der Herr die gaben, hat. I będziecie w wieczności dziękowali Panu za to właśnie miejsce i ten dar, który Bóg Pana dał. Der euch hat. I że Bóg Was prowadził coraz dalej. Hat euch nie Nigdy Was nie przeciążył. Hat Zachęcał Was bardziej. Hat uns auch schon mal Nieraz zesłał też trudności na naszą drogę Może w miejscu, kiedy staliśmy się Zbyt pewni siebie Jeszcze dwa przykłady chciałem przytoczyć Wszyscy znamy dzieje apostolskie Szósty rozdział Da waren Witwy, które zostały übersehen. W tym rozdziale były takie wdowy, których przeoczono przy rozdawaniu tego jedzenia I tam czytamy, że zostali wybrani 7 mężowie, którzy, siedmiu mężów, którzy mieli wykonywać to zadanie Dwóch z nich znamy w szczególny sposób Jeden z nich to był Szczepan <śmiech> Stefanus był diakon, ja diakon Od tego momentu stał się sługą In, Inne słowo mówi diakon Ale to jest to samo Und auch Philippus wurde als diakon I też Filip został wybrany jako sługa Jako diakon alle diakone geblieben? Czy oni wszyscy pozostali takimi sługami, diakonami? Filipus Filipus wird der O Filipie później czytamy, że stał się Ewangelistą. Że słowo nazywa go Ewangelistą. Übrigens, direkt genannt Jest to poza tym jedyną osobą w Słowie Bożym, która jest nazywana Ewangelistą. A kiedy? Dopiero na samym końcu swojego życia. nicht durch Ich bin das und das. My nie biegamy po świecie i czy mamy taki Szyld przed czołem. Ja jestem tym i takim, mam taki dar. Drugi przykład to Szczepan. Auch nur Diakon. Też zaczął tylko jako sługa jako diakon. A jak zakończył swoje życie Lehrer. Jako nauczyciel. jako prorok. In einer glühenden Rede hat er noch einmal den letzten Appell Israel Który w ostatniej takiej płonącej przemowie ostatni apel do ludu izraelskiego zwrócił z tak potężną, mocną przemową, ich. I zakończył swoją służbę jako męczenie. Jeśli służymy Panu, to widzimy, że rozwija nas Pan. I ten rozdział nasz, który rozważaliśmy, kończy się tymi słowami, że jeszcze większą drogę, wznioślejszą drogę pokażę Wam. Mein damit? Co Pan tu Paweł ma tu na myśli? To jest kapitel 13, 13. Ta większa droga lub doskonalsza droga to jest 13 rozdział. Tam das ist der Weg der Liebe. Jest to ta droga miłości. Das eine ist, dass der Geist gibt. Jedna strona jest ta, że Duch Święty w ogóle dał dary łaski. Motywacją tego jest rozdział 13, Miłość do Pana, Miłość do wierzących und Kapitel 14 ma deutlich, dass diese Gnadengaben in einer gewissen Ordnung und Kraft auch sind. 14 pokazuje nam, że te dary są wykonywane w pewnym porządku, w pewnej mocy, też duchowej. Der Weg der Liebe. Ale XIII rozdział mówi o tej drodze miłości. Bez miłości żadna rzecz na tej ziemi nie jest ładna. A jeśli miłość Bożą codziennie e, zażywamy, cieszymy się z niej, to ona przepływa przez nas. Wtedy miłość staje się dobra dla naszych małżeństw, dla naszych rodzin. Für die <coughs> Dobra dla zgromadzeń bożych. Das besondere Kennzeichen der Liebe ist, cechą jest taka, sie denkt nicht an sich, nie myśli o sobie. sondern sie findet ihre Freude, sich selbst zu vergessen und dem <coughs> Gegenstand der Liebe alles zu geben. Ona cieszy się w tym, że zapomina o sobie i zwraca całą swoją uwagę innym. Dlatego Wszyscy od naszego nawrócenia, od momentu naszego nawrócenia, jesteśmy w stanie tak właśnie działać. diesen Bóg dla nas wszystkich przygotował taką drogę, genau diesen Weg przez to, że sam Pan Jezus szedł właśnie kroczył tą drogą miłości, pokazał nam ją jako przykład. I zaprasza nas, chodź, idź ze mną tą drogę. Może nie raz przeprowadza nas przez wiele uniżeń, upokorzeń. Ale ta droga prowadzi do chwały. do obfitego błogosławieństwa. I do